Dziennik Polski i dziennik żołnierza. Wspomnienie o pułkowniku Ignacym Oziewiczu. Napisał generał Stanisław Maczek. Pułkownika Ignacego Oziewicza poznałem po kampanii 1918 i 20 roku. Przed tym służba jego wojskowa przebiegała w wojsku rosyjskim. Służba oficera liniowego, odznaczonego wielokrotnie za odwagę na polu bitwy. Służba, która, chociaż nie dla sprawy polskiej, budziła wszędzie respekt dla żołnierzy Polaków, w armiach zaborczych. Taki był wtedy los Polaków żołnierzy w obcych mundurach w zaborczych armiach. Po odrodzeniu się Wojska Polskiego z brawurą i doświadczeniem dowodzi suwalskim beonem 41 Pułku Piechoty, a przy końcu kampanii 17 Pułkiem Piechoty zyskując wysokie odznaczenia bojowe z wirtuty Militari na czele i kwalifikacje na wyższego dowódcę. Pierwsze nasze zetknięcie się nastąpiło, gdy przeniesione na zastępcę 76. Pułku Piechoty w Grodnie meldowałem się u dowódcy tego pułku, pułkownika Oziewicza. Były to czasy, gdy proces ścierania się różnych oficerów legionowych i oficerów z byłych armii zaborczych, austriackiej, rosyjskiej i niemieckiej był w pełnym toku, jak ścieranie się odrębności dzielnicowych, zwyczajów i naleciałości w skutku długoletniej niewoli Polski. Wspólnym stawało się wszystko, co istotne. Odrębnym, cienka powierzchnia, małe śmiesznostki, przeważnie nawyków i mowy. Nie wiem, czy w tych latach proces ten był już wszędzie tak zaawansowany, jak w Grodnie, w Grodzieńskiej 29 Dywizji Piechoty pod dowództwem generała Franciszka Kleberga, który potrafił stworzyć nie tylko podstawę pełnej kultury życia służbowego i towarzyskiego, ale i prawdziwą atmosferę koleżejskości. Więcej jednak niż tym okolicznościom zawdzięczam osobistym cechom charakteru pułkownika Oziewicza. Serdeczne przyjęcie na progu nowej pracy wojskowej. Byłem zastępcą dowódcy 76. Pułku Piechoty przeszło rok i pierwsze dobre wrażenie zamieniło się wkrótce w prawdziwą przyjaźń, która nas do końca łączyła, a obie rodziny nasze nadal łączy. Po nieodłączną częścią pułkownika Oziewicza była jego rodzina. Atmosfera polskości jego domu, atmosfera kresowego domu polskiego przechodząca już dziś niepowrotnie do historii. Atmosfera ta ogarnia nas oboje Galileuszów, mnie z moją żoną rzuconych z naszego Lwowa na północno-wschodnie Kresy i pozwoliła sercem przylgnąć do tych pięknych nadniemeńskich stron i ich ludzi. Przeniesione z kolei na dowódcę 81. Pułku Strzelców Grodzieńskich, a więc wciąż w Grodnie, przez pięć lat żyłem o miedze z dowódcą bratniego 76. Pułku Piechoty i dosłownie o miedze na kolonii oficerskiej, gdzie nasze domy sąsiadowały. Dostatecznie długi okres czasu, by poznać charakter tego wybitnie szlachetnego, dobrego i koleżeńskiego pułkownika Ignacego Oziewicza. Pełen patriotyzmu, zawsze pogodny i pełen humoru miał prawdziwy dar wychowawczy. Potem służba wojskowa Rozłączyło nas, ale gdy po kampanii 1939 roku zaczęły dochodzić sprawozdania o losach 29 dywizji piechoty, którą pułkownik Oziewicz w boju pod Piotrkowem dowodził, przeżyłem boleśnie każdy szczegół tragedii tej dzielnej kresowej dywizji, rozjechanej przez Dywizje pancerne niemieckie. Dalsze koleje jego tragicznego losu znam z opowiadania, gdy wkrótce po ustaniu działań wojennych spotkałem pułkownika Oziewicza. Zbiedzonego i fizycznie zmordowanego, ale z nieugiętym duchem i wciąż pełnego optymizmu we Francji, a potem u nas w Szkocji i w Edynburgu. Oto ich przebieg. Ostatnim aktem jego pracy w kampanii wrześniowej jest współpraca w ewakuacji Wilna. Potem przedzieranie się do Warszawy i pracując w podziemiu zostaje w latach 1942-43 dowódcą Narodowych Sił Zbrojnych, które stara się dołączyć do Armii Krajowej. W maju 1943 roku, w dwa tygodnie po wpadce generała Grota, zostaje aresztowany przez gestapo i przechodzi kolejne więzienie, katownie na Pawiaku, potem obóz koncentracyjny w Oświęcimiu i na końcu w Flossenburgu, gdzie doczekał się uwolnienia przez armię alianckie. Na miejsce wiecznego spoczynku w Gdyni odprowadziła go rodzina i małe grono znajomych. Po pogrzebie do syna Czesława Oziewicza podszedł jeden z obecnych i przedstawił się. Byłem sierżantem sztandarowym trębaczem 76. Pułku Piechoty, a potem 29. Dywizji Piechoty. Nie tak powinien być chowany nasz pułkownik. Niech mi pan wybaczy, ale w duchu stojąc na baczność razem z moimi kolegami, Grałem mu hejno na trąbce. Dziś my Rosjani po całym świecie, kiedy i żołnierze 29 Dywizji Piechoty, dołączamy do tego ostatniego pożegnania i stojąc na baczność żegnamy ze smutkiem jednego z odchodzących od nas na zawsze ostatnich rycerzy kresowych.